POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek 19. Coś może być tylko jeden. A dokładniej coś Johna Carpentera. O magii tego przerażającego filmu opowiedział mi Paweł Wiatr, dziennikarz serwisu Gra.pl. 1982 film Coś Johna Carpentera. Kładam, że na premierze nie byłeś, ale pewnie gdzieś później oglądałeś kiedyś, więc kiedy zetknąłeś się z tym filmem. Wiesz co, ja mimo wszystko zacznę od czegoś innego, ponieważ nasza ostatnia rozmowa była na temat trzeciej części Wiedźmina, a czekając na Ciebie przeczytałem newsa, że Wiedźmin otrzymał nagrodę Najlepszej Gry Roku, więc możemy sobie pogratulować, bo naprawdę jest to super wyróżnienie. Natomiast wracając do COSIA, jak to powiedzmy, mówiliśmy w swobodnych rozmowach The Thing Car Johna Carpentera. Yy, nie wiem czy wiesz, ale to nie jest oryginalna wizja Johna y mm. Carpentera. To jest remake filmu z 1951 roku. Nie oglądałem go. Yy, również występuje on o, pod taką samą nazwą, chociaż w Polsce był on przetłumaczony jako istota z niestego świata, więc jak zwykle, wiesz, dirty dancing wirujący seks. Y... Wiesz, wiesz, wiesz, wiesz, tak, tak. szkala pułapka, to w ogóle. Albo, no. e albo elektroniczny zabójca, czyli no. Terminator. To wielki hot dla polskich tłumaczy. Natomiast coś, y wiesz co, ja sobie myślałem troszeczkę na ten temat i y Carpenter, na nazywając w ten sposób mimo wszystko film, musiałam mieć bardzo dużą odwagę, ponieważ nie był to y, koszmar z ulicy Wiązów, Hellraiser, y, czyli nie był to film, który już w swojej nazwie nawiązywał do czegoś strasznego, prawda, który miał zasugerować y, widzowi, że jeżeli obejrzysz ten film, to się przestraszysz albo będziesz miał styczność z, z czymś strasznym. Natomiast nazwanie czegoś, coś, otworzyło całkowicie nową furtkę, w ogóle jeżeli chodzi o kinematografię. No, nie muszę pytać, czy oglądałeś, bo to jest oczywiste, chociaż wolałbym teraz już zasugerować mały spoiler alert, ponieważ jak będziemy nawet rozmawiać, to ciężko nie nawiązywać do pewnych scen, mówiąc o tym filmie, bo jest to dla mnie kino nietuzinkowe, kino bardzo oryginalne, jeżeli chodzi o filmy grozy, Yy, którego już nie ma. Wiem, że zabrzmi to dość tak yy, staromodnie, ale nie, nie ma teraz tego typu filmów grozy. Filmów, gdzie buduje się klimat yy, za pomocą dialogów, za pomocą mimiki twarzy, za pomocą ciszy, czy delikatnej muzyki, a nie w prymitywny, hamski sposób, tak jak dzisiaj, kiedy mamy do czynienia ze wszelkiego rodzaju screamerami. Tak jak, nie wiem, Paranormal Activity e, i tego typu produkcje, które mi osobiście mega drażnią, bo e, nie ma tam fabuły, a, a jak jest, to jest mega szczątkowo, jak, nie wiem, w scooby e, Tak bym to porównał. Efekty są żadne. Większość filmów nawiązuje do małych, japońskich dziewczynek. Zresztą The Ring był tego typu filmem. Jeszcze japońska szkoła filmowa nawiązywała do tej takiej starej sztuki. To znaczy, gdzie y, występowali bohaterowie, gdzie były dialogi, gdzie nie było mega dużej akcji, a momentów, kiedy występował ten potwór faktycznie, to minuta, dwie, trzy, gdzie y, ty Czekałeś na to. Sama atmosfera strachu, grozy wynika z emocji bohatera i ze swego rodzaju niepewności, a nie z tego, że wyskoczy coś, co ma pięć głów i zeżre Ci mózg. Yy, i... Znaczy, wiesz, nie o to... oczywiście yy, jest też cała masa dobrych filmów, nawet z zombie, gdzie, te, gdzie ta groza jest utrzymana, gdzie również postawiony zostały główne elementy na takie gory, czyli typowe flaki, czy nawet koszmar z Olicy Wiązów, gdzie wyskakują jakieś szpony, kły, diabły i w ogóle. Ale w dzisiejszych filmach mogę powiedzieć, że tego nie ma. Mi, dlatego ja nie znoszę współczesnego kina grozy, bo dla mnie to nie jest kina grozy. Ty nie czekasz, nie interesujesz się tym, nie jesteś y, zaintrygowany, tylko siedzisz w fotelu, na i wiesz, i, i cały popcorn leci na ziemię, no, nie? a w spodnie masz w pepsi Coli i tłumacz się, że to jest Pepsi, a nie co innego, więc... No, jak wyjdziesz z kina, to myślę, że nikogo nie będzie interesowało, czym się oblała i masz mokre spodnie, ale jest to niezwykle istotne, ponieważ The Fink jest taką, yy, naprawdę jest klasyką, jeżeli chodzi o te tego typu filmy, Grozy. Jest to produkcja, która stawia na emocje bohaterów. Zacznijmy od kilku podstawowych elementów: miejsce akcji, odosobnienie, Ark Arktyka, tak? Nie, czy Antarktyda? Antarktyda. Antarkt Antarkt no można. Śnieg, biało, nikogo nie ma. Specjalna płaszczyzna, gdzie ćwiczyli i była planeta, czyli wszystko było biało dookoła, tylko jeden no czy znaczy, wiesz, jeszcze w dzisiejszych czasach to y, funkcjonuje to w ten sposób, że naciśniesz czerwony guzik, sygnał idzie, nie wiem, z wi-fi do satelity i w przeciągu godziny jest ekipa ratunkowa. Natomiast jeszcze, nie zapominajmy, y, 30 lat temu, kiedy Commodore 64 było no, szczytem rozwoju y, elektroniki, właśnie ci ludzie faktycznie by, byliby zostawieni sami sobie, gdzie przede wszystkim łączność radiowa w tym wypadku, która jest dość wadliwa i humorzasta ze względu na pogodę. Wystarczy trochę mocniejszy wiatr czy opady atmosferyczne i faktycznie jesteś odcięty od świata. Więc umiejscowienie akcji na Antarktydzie, gdzie ci bohaterowie y, są zdani na, na samych siebie, gdzie wiadomo, tam gdzie jest duża grupa osób, są różne charaktery i oni też muszą nauczyć się współpracy, a wystarczy często mały kryzys, aby no cała ta aby cała sympatia czy wypracowane nawyki no przestały działać, żeby ci ludzie rzucili się sobie do gardeł i no pozabijali się przykładowo, no nie? Więc jest to... Ja mam takie skojarzenie literackie pod tym względem Agatha Christie. Dzisiejsza niepopularna nazwa dziesięciu morzynków. Chyba teraz jest jako dziesięciu marynarzy przetłumaczone w ogóle, bardzo zabawne. Też na M. Ale wiesz, to poczucie odosobnienia odosobnienia samo to, że tam nie ma potwora i ty patrzysz na tych ludzi i tak sobie myślisz, kurde, a gdyby coś się stało? I właśnie coś się stanie w tym wypadku. Wracając, wiesz, tak stricte do filmu, jest on niepokojący i zbudzający grozę od samego początku. Postać, no, w tym wypadku obcego pod postacią psa, genialny, kiedy ten pies siedzi i tak myślisz, kordę, no inne, inne psy latają, mocha, ma, merdają ogonami, szczekają, a on siedzi i jest jakiś dziwnie spokojny. Wręcz no ty czekasz, aż coś wybuchnie w nim, prawda? I mm, jest tam jeden z elementów na początku, oczywiście to mówię humorystycznie, który dzisiaj byłby nierealistyczny, bo nie wiem, co pamiętasz, na początku filmu pojawia się tych dwóch Norwegów, którzy chcą zastrzelić tego psa, Norwedzy, którzy nie mówią y, po angielsku? What the fuck? Nie, niemożliwe. Dzisiaj by to wiesz, każdy Norweg zna język angielski, więc to, to oczywiście żartopiwa anegdotka. Ale mm, no słuchaj, no wyobraź sobie sytuację. Stoi z znajomymi nagle nie dość, że ktoś leci helikopterem, ma całkiem niezły karabin maszynowy i strzela do psa. Po co? Po co on to robi? No, wa albo wariat tak jak jej bohaterowie. Albo faktycznie jest to jakaś tajemnica, która, którą ten pies skrywa. To, to, to zwierzę pod postacią psa. Więc nawet takie drobne, drobne rzeczy, drobne nawiązania, rewelacja. Kolejna kwestia, sam obcy. Sam obcy jako coś. To moment, kiedy odnajdują resztki tego obcego w bazie Norwegów i widzisz te wykrzywione twarze w stylu gor, myślisz sobie, cholera, ciekawe. Dalej, jeden z bohaterów robi sekcję i mówi, ale słuchajcie, wszystkie organy są normalne, tak jak u człowieka. To dlaczego on tak wygląda w takim razie? Kolejna kwestia, jak jeden z bohaterów, ten doktor, robi badania, które mogą udowodnić, że Obcy mm, potrafi zasymilować się z dowolną ży żyjącą jednostką i się w nią zmienić, kiedy za zaczyna wariować. No i teraz myślisz, kurde, a może się faktycznie coś, coś zmieniło w coś, ale czy to może zmienić się tylko i wyłącznie w zwierzę, a może właśnie w człowieka, to kiedy to, to, to się stanie? I ty praktycznie nie widzisz tego potwora, ale jesteś ciekaw, kiedy on wyskoczy z tej takiej tytułowej szafy. Jest to pod tym względem u Carpentera rewelacyjnie zrobione. Yy, sama postać, no, nazwijmy to głównego bohatera, Kurt Russell, jest ja to sobie w ogóle ulubieniec był yy, Carpentera, no wiesz, ucieczka z Nowego Jorku, Snake, no to yy, też je, jeden z y, takich kultowych yy, bohaterów dzieciństwa. Ale nawet zauważ, że, że tego typu, sposób budowania emocji nawet w ucieczce z Nowego Jorku był widoczny, kiedy ten taki... Mm, kiedy występowały i elementy i cyberpunku, yy, i takiego post-apo, yy, Ciemne kolory, niepewność, wiesz, zagubienie głównego bohatera. To wszystko, no to jest ta taka stara szkoła, która w dzisiejszych czasach y, raczej nie występuje. No, słuchaj, porównaj sobie nawet początek Terminatora Jedynki, kiedy naprawdę ten Terminator był cholernie przerażający. I ta wojna, te lasery, te samoloty były takie ciemne, straszne, brudne. Może, no wiadomo, graficznie dzisiaj już nie orywają tyłka, ale miały to coś. A dzisiaj zrób film, gdzie wykorzystasz te same elementy yy, to jest odarte z tej atmosfery strachu. W pewnym sensie masz jest teraz ten najnowszy, bo on się zaczyna w bardzo podobny sposób, bo się zaczyna też od tego pierwszego przeniesienia. Ta przyszłość już jest inna. Ja myślę, że trochę też jest kwestia opatrzenia się <śmiech> to, to lat minęło, nie? I tych innych wizji. Wtedy to było świeże, nawet jeśli u nas było kilka lat później, Czy jak że dwójce też było otwarcie z tą przyszłością, to się zmienia. Nie mówię o pozostałych wartościach, o braku wartości, w piątej części zależy. Znaczy, wiesz co, te, ja, mi się kojarzyło, że ja ją oglądałem, ale ja chyba wymazałem ją z pamięci po prostu. Total Recall, tak? To Total Recall. Znaczy, wiesz, o ile jeszcze postać dziadka, Boże, jeszcze była w porządku, są Arnie z klasą samą w sobie. O tyle Kalesi, Sara Connor, nie, nie wytrzymałem tego, było to dla mnie... Wiesz, Sara Konoch, która jest mała, mała grubiutka, płychniutka i prawie się rozpłacza, jak strzela do <grymny> <Nie>. <grymny> <grymny> To za dużo. <grymny> to za dużo. No pewnie sam z pomysł się podobał na tę zmianę tego kontinuum. Jakby miał przyrównać, to dla mnie ten jest po jedynce i dwójce, jest zaraz. Ta trójka i czwórka już dla mnie niezbyt, ale ten piąty za sam pomysł, to mi się spodobało tą zabawę, no i oczywiście zastrzeliłbym tego kogoś, tą osobę od marketingu, która zradziła, że John Ono jest tym, kim jest. W tej części już na plakacie, już w Gastunie, zbyt wcześnie sprzedane to zostało. tak jakby w coś zostało, nie wiem, sprzedane końcówka filmu. E... Do której wrócimy. No, ale, no, będziemy, podejdziemy zaraz w przyszłości, także no za dużo, ale wracając właśnie no, do się. Kertyasa, bardzo fajna rola. Aktor y, starej daty, już teraz faktycznie, y, właśnie podobna liga co Arni chyba nawet starszy, tak mi się Bo wydaje. Y, ale wiesz, który, który no, zresztą wygląda jak Jim Morrison no. <gryty> w tym filmie. Yeah. Bardzo fajnie zagrał. Y, za, taki wiesz, charakterysty, charakterystyczny element, na który chciałbym ci zwrócić uwagę. Obcy. E, miał ten karabin, z, gdzie był e, wizjer, czy wyskakuje obcy. Nie pamiętam, jak się ten karabin nazywa, ale wiadomo o co chodzi. A coś miało miotacz ognia. Miotacz płomieni, gdzie charakterystyczny moment, zresztą dla mnie najlepszy w całym filmie e, badanie krwi i podpalanie delikatne tej igły, ten dźwięk miotacza ognia wow. To jest jeden z takich typowych elementów, dzięki któremu zapamiętałem ten film. To dzisiaj mój zdanie zrobiłoby też niesamowite na to wrażenie. No, były i, i, powtórkowe. Z, z mią chęciowym poszedł, bo. Albo maraton film w Właśnie to, o to chodzi, że to jest film, który oglądałeś wiele razy, ale za każdym razem odkrywasz, co, odkrywasz coś całkowicie nowego, coś, co przeoczyłeś, yy, coś, co tam faktycznie zostało umieszczone. No, ale no. Nie zwróciłeś na to uwagi. Za to lubię ten film, bo wracam do niego najczęściej tak raz do roku. Oj, yy... na święto. O, na święto. Nie, no, nie, niekoniecznie. Ale faktycznie ten klimat yy, mroźny sprzyja temu, żeby go oglądać. Yy, troszeczkę tak uciekłem od tematu, ale to zresztą... By wiesz. No, możemy skakać, jak sam. Też będę mam do Ciebie taką ciekawostkę, chyba, że wiedziałeś. No mamy kartę na Ja na przykład biorę że... Tutaj był dosyć taką typową osobą, postacią, to nie był ten właśnie Kurt Russell jako Snake, Kurt Russell jako, może jak się nazywał ten wielki prac w chińskiej dzielnicy, no ale z, z tego tak, niemu, tak, tak Bardziej typowy, moim zdaniem, byśmy się lepiej utożsamili, że to mogłoby się wydarzyć, ale trafiłem na informację, że potencjalnie MacLeodiego miał zagrać Clint East. No i wtedy już wiesz, że opcji tak przegra, bo to jest Clint. No ale... tak, znaczy Clint Eastwood mógłby pasować na tego e, naczelnika stacji, ale... tego starszego pana, który właśnie chodził z rewolwerem. Zresztą bardzo podobny byłby i by pasował, ale tak, zwróciłeś na to uwagę, Kurt Russell nie zagrał super bohatera, tylko zwa... zagrał zwykłego e, pilota, amerykańskiej armii człowieka, który no, siedzi, e, gra w szachy, pije wino, jest zarośnięty, szczęśliwy, ale z, z drugiej strony <laughs> ma to swoje poncho, którym, i okulary takie hipisowskie, w którym e, jeździ helikop e, lata helikopterkiem, jest szczęśliwy. Ale fakt, to jest postać, która nie ma, nie ma nadzwyczajnych e, mocy superbohatera. Nawet tekstu wie. Hustorawista, nie? <grym>, to dla mnie no, typowy żołnierz, tak jak mówisz, to prawda, jest typowy żołnierz, którzy grają w szachy i piją wino, a to może... Myślę, że, być, że to, na Antarktydzie wszystko jest, tam, jest tam, możliwe. Tak, dzisiaj by siedział ze smartfonem i skończył ze Starbucksa kawę. <grym, grym>, Starbucks na Antarktydzie, tak. no musimy kiedyś spróbować. Ale w, wiesz, nie, ogólnie ja sobie nie wyobrażam innej osoby w, zamiast Cartera Sera. Zagrał on po prostu fajnie. Yy, widać w jego oczach swoiste przerażenie yy, i chęć przede wszystkim pomocy reszcie grupy. To znaczy on nie, nie jest taki stanowczy, bo chce tylko siebie uratować, bo mógłby wziąć helikopter i no, uciekać. Taka prawda. Yy, no, chociaż tam była ta burza śnieżna, ale mówimy, wiesz, dałoby radę. Tylko on chce, chce, on chce uratować resztę bohaterów, którzy sami są po prostu przerażeni. Wiesz, ty oglądasz film, gdzie widzisz no, samych facetów i wcale nie, nie jakiejś tam małej, drobnej postury, yy, którzy faktycznie nie wytrzymują psychicznie. Yy, jedynym takim filmem, który mógłbym porównać do, pod tym względem emocjonalnym do coś jest eksperyment, gdzie również... Yy, dorośli faceci nie wytrzymują pewnej presji i skaczą sobie do gardeł. Yy, tutaj no, ten moment z badaniem krwi yy, rewelacja. No, no, wiesz, no, jakby nie patrzeć, tam obcy nie, praktycznie nie pojawia się jako tako, no, bo tam kawałek krwi wyskakuje i to nie jest straszne, ale ten moment, kiedy jest cisza, kiedy słyszysz yy, odgłos Nagrzewanej, y, nagrzewanego kabla przez ten miotacz płomieni i Ty nie wiesz, czy, nie wiesz, kto z nich jest zarażony. To jest naprawdę świetnie zrobione i każdy na siebie patrzy. Szczególnie y, fragment, gdzie no, Kurt Russell zabija tego... Y, nie wiem jak to powiedzieć... No, tego hodowcę psów, no, tego, który jest odpowiedzialny za psiaki. Które od samego początku wydaje się, że jest podejrzany, no nie? On, on ma taki typowy styl grania, że ty wiesz, coś się z nim nie tak, no nie? A, a tu potem po, po połowie filmu się okazuje, on był zdrowy, on był normalny, to ten, który się zachowywał, ok, był obcym. Sama kwestia przemiany również ciekawa. Występują tutaj takie klasyczne elementy horroru, grozy, które musiały wystąpić. To znaczy głowa w formie pająka, no bo pająk jest ogólnie taką chyba najbardziej obrzydliwą formą, która mogłaby przestraszyć, prawda? Ale yy, szczególnie ta postać obcego, która yy, powstaje z połączenia tych psów, wow, że no, jak psi pyszcze, który jest kojarzony z czymś miłym, nagle wiesz, połączeniu z, yy, z obcym DNA, z obcą formą życia staje się czymś faktycznie takim, wiesz, obrzedliwym wręcz, groteskowym, strasznym, że nie masz, nie masz ochoty yy, w ogóle na to, na to patrzeć. Yy, I też kwestia tego, że yy, wiesz, w każdym filmie są określone potwory. Yy, nie wiem, no, są wampiry, które wiesz, jak wyglądają. On może Cię przestraszyć bo może szybko wbić kły, ale Ty wiesz, że on ma na przykład jakieś tam określone oczy, ma białą skórę, ma wystające zęby. No zombie też idzie, brzydal i w ogóle, ochydny, ale i wiesz, jaką możesz się spodziewać. Natomiast w przypadku yy, The Fink Carpentera yy, sama ta sztuczka, m, m, która polegała na tym, że obcy może przybrać dowolną formę, sprawia, że ty nie wiesz, czego się spodziewać. Czyli połączenie tych psów, po później jeszcze ten obcy, który złączył się z poszczególnych bohaterów, których zjadli. Tu widzisz rękę w, w miejscu głowy, głowę w miejscu nogi, y, nie wiem, łapy psie, y, jakieś niepasujące do siebie y, elementy układanki. A to jest właśnie u nas w ludziach takie dość y, y, intrygujące, to znaczy My lu lubimy pewne schematy, a jak mm, one zostają złamane, to się zaczynamy ich bać. I tutaj Carpenter złamał specjalnie zasady budowania grozy, jeżeli chodzi o samego obcego. I dla mnie zrobił to pierwszorzędnie pod tym względem, że no yy, nie spotkałem się... Wiesz co? ja miałem bardzo trudne zadanie, jak napisałeś do mnie właśnie, że wybierz te filmy. Bo, bo wiadomo, uwielbiam Matrixa, Władcy Pierścieni, V jak Vendetta, Jest mnóstwo filmów, do których wracam. Eee, mają świetną fabułę, bohaterów, oprawę graficzną. Ale właśnie przyszło mi od razu na myśl coś. Jest to jeden, z, chyba z nielicznych, bardzo wąskiej grupy filmów grozy, yy, który zrobił na mnie tak duże wrażenie. I za każdym razem lubię go oglądać. Zresztą yy, jeden z... Yy, świetnych aspektów, muzyka i no w tym wypadku, bardzo mm, chwilami delikatna, podkreślająca nastrój yy, tej ciszy, grozy, niepewności, a chwilami potrafiąca <coughs> wywołać zawał serca. Wow, fajnie. Wiesz, sam styl w ogóle operowania kamerą przez Carpentera, w tym momencie yy, no to wielkie szapo, szapo naprawdę, bo Yy, nikt tak wcześniej nie kręcił, wiesz, jeżeli widzimy potwora na ogół, to występują z bliska, żeby przerazić, wyskoczy z tej szafy. Nie, a tutaj sobie masz ujęcie, gdzie oglądasz korytarz, widzisz kilka pomieszczeń otwartych i cisza. I ty nie wiesz, czy ten potwór wyjdzie z pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego pomieszczenia, czy z końca korytarza. I nagle z końca korytarza wychodzi powolutku piesek i sobie idzie w twoją stronę. Ej, a po co on idzie? Takie podobne skojarzenie jak e, z The Ring, właśnie no, z końcową sceną, gdzie ty coś widzisz, że coś idzie w twoją stronę i nie wiesz jak się zachować. Po co no nie? Możesz co zrobić, bo wiesz, że idzie w kinie tym bardziej, powiedzmy na ekranie, to jak się człowiek odchyla do tyłu, że jedyne co może zrobić. To jest... tu, tu masz stuprocentową rację z tym innym właśnie stylem filmowania, bo to... No dzisiaj no najlepiej do czego jeszcze też dojdziemy, pytanie w porównaniu z y, kontynuacją nowopoczątkiem i wprowadzeniem z 2011 roku, gdzie to już. No, dla mnie to się nie tyle, że całkowicie nie udało, ale po prostu się nie udało. Gdyby coś yy, Carpentera nie powstało, to ten coś z 2011 no, byłby, czymś ciekawym, byłby czymś ciekawym. Ale ten w porównaniu z tym jednak przegrywa. No Nie na całej linii, ale niewiele. Prawo. W porównaniu z tym jest to w ogóle inna liga, bo mm, to był prequel, prawda, który miał się skupiać na tych Norwegach. To pomysł on sam w sobie jest fajny, nie? bo do, dla mnie dopowiada... Pomysł kto, tak, kto, tylko realizacja w jest wręcz tragiczna, bo. Zauważ, że w The Thing statek kosmiczny jako taki nie był odkryty, prawda? Była ta, znaczy szybko okazało się, że jest to obcy z innej planety, ale nie był pokazany stricte statek, który wręcz tam jest świeżutki, odkurzony, nagrzany, wiesz, nie ma odrobiny śniegu, no co to jest? W ogóle obcy skaczący jak piesek na czterech łapach, biegnący za bohaterem, nie, no nie, to w ogóle zauważ, że obcy z The Thing Carpentera to było powolne, ślamazarne stworzenie, które no co najwyżej mogłoby troszeczkę biec wolniej niż człowiek, w którego by się zmieniło, a to nie jest obcy, który nie wiem, skacze po drzewach jak predator. Dlatego nie, pod tym względem ten remake... Yy, no to właśnie remake był zrobiony według Nowej Szkoły, że widzimy brzyd brzydana, którego o, może się przestraszymy, może nie, bo wyskoczy z szafy i urwi nam głowę. No i dla mnie największy mankament yy, wedle Nowej Szkoły, czyli efekty komputerowe, a nie efekty praktyczne. Jasne, bo w 82 roku ciężko było efekty komputerowe, ale to nie znaczy, że dzisiaj jest ciężko efekty praktyczne. I dla mnie to jest największe rzecz, bo jakby nie patrzeć na Cosia, to jakkolwiek to może już dzisiaj wyglądać troszkę, widzisz, tam gumę, że coś w tym tyłu kwestia oświetlenia, ale to jest nadal przerażające, bo to jest materialne. To nie są zera i jedynki, które Właśnie. są wpisane, tylko to są prawdziwe efekty. A no zobacz Aliena, gdzie chociażby. to wszystko również nie było komputerowo robione, tylko no za pomocą odpowiedniej stylizacji, yy, dobioru ubrania, yy, czy tej plasteliny filmowej, ale to miało swój klimat. Natomiast kiedy widzimy chodzące piksele, to wiemy automatycznie, że mm, to nie ma sensu. No pamiętasz Predatora jedynkę? No, on był grany, jakby nie patrzeć, przez żywego aktora. Więc to też... Paskudny, ale jest <grym> maski. Co to prawda, Predatorze też o czym mówiliśmy. Niby w teorii był ten obcy latał w kamuflażu, a Snake <grym <grym z <Argym> sali, <Sollanty> co później sobie wzięli, ale do, na, dopiero na końcu było zdjęcie tej maski. A tak. tej było przecież... Można było przypuszczać, no, że w sumie to no, może jest jego twarz, ale że coś jednak, coś nie I cały sport to uchowę maską, mm. czy oni to pokaże, czy wygląda jak krab połączony z całym czasem, jak dla mnie, z żeńskimi genitaliami. You czy... ugly motherfucker. Tak, coś innego, to też była ta tajemnica. I też w sumie mieliśmy bandę facetów, którzy walczyli w lesie i też powoli zaczynali wariować coraz bardziej. No i oczywiście był ten jeden tylko, że napakowany nie? Kretelasy, który, który przetrwał, ale to też... Przetrwał? Na pewno? No do tego raz też dojdzie, no, zależy wedle czego, bo weszło no, przejdźmy od razu, bo spotkałem się z informacjami i Carpenter chciał zrobić dwójkę. Scena ostatnia, pytanie też, jak według by Ciebie? Bo Carpenter ma jasną odpowiedź, mamy dwóch kolesi, którzy siedzą i pytanie, kto jest obcym i czy w ogóle ktoś jest obcym? Jak Ty odbierasz ostatnią e, o, Oczywiście dla mnie ta druga postać, tam ten czarnoskóry bohater jest obcym. No, wyniby... Przesłanka? Yy... Garpentenor ma jedną jasną przesłankę, którą mieścił w filmie. Nie ma żadnego ratunku? Nie. Nie ma oddechu. Urasela jest widać powietrze wylatujące w formie chmurki, na u ciemnoskórego jest Davis chyba. Nie ma powietrza. Wysokie nie zwróciłem, ale ja genialne. Ja nie, wiem, jak przeczytałem. To tak, tak, takie proste. Ale właśnie widzisz, jasny. to są filmy, no. które posiadają tak <laughs> wiele smaczków, że nie jesteś w stanie ich Wszystkich ogarnąć po jednokrotnym obejrzeniu. Dla mnie to było oczywiste przede wszystkim z dialogów, które wręcz ascetyczne, bardzo ograniczone, ale które mówią wszystko. że no... Końcówka również, element, który wzbudza zainteresowanie. Wiesz, co dla mnie jest najważniejszym sukcesem horroru? Nie, nie strach, nie przestraszenie wzbudzenie ciekawości. Uwielbiam oglądać film Grozy, który daje mi do myślenia, czy faktycznie tak było, a czy mogłoby się to wydarzyć. Jednym z nielicznych chyba filmów nowych, chociaż to jest Screamer i też y, nie podobała mi się ta konwencja, był się rodziniec. Mhm. Tam również końcówka dawała do myślenia, że kurde, że to dziecko, skąd ono się wzięło, w jaki sposób, to było ciekawe. To było fajne, Chyba, ale z tego typu filmów również wyspa tajemnic. No. Końcówka, na którą potrafisz siedzieć i to jest film, kiedy, który kończysz oglądać wieczorem i cholera nie położę się spać, bo muszę poszukać informacji, ciekawostek, bo nie jesteś pewien, prawda? I to, tak, tak, tak samo jest w przypadku coś, które, no ta końcówka jest niejednoznaczna, ona nie, nie powie o tym, bo znaczy biorąc oczywiście pod uwagę warunki atmosferyczne, to Kertrassel by po godzinie zmarł, bo by zamarzł, już miał białą brodę jak Mikołaj, więc no, raczej by to nie było możliwe. Yy, ale po co yy, obcy się ujawnia, prawda? Przecież baza jest rozgrzana, więc on nie może się zahibernować w lodzie w tym momencie. Ale jak zgaśnie ogień, to on i tak się zahibernuje, przy, przyjedzie po niego ekipa ratunkowa i, no i zarazi tą całą ziemię, prawda? Więc... Y... No w końcu sobie się, bo już poniekąd ja nie miałem kontaktu, ale też przy, przygotowałem się poszukiwami informacji. Gra odpowiedziała na to, nie wiem, czy miałeś styczność w 2002 roku. Nie, no, to znaczy grałem. wiem o grze, ale nie grałem, o tak. Mm to teraz ja Ci sprzedam <głos> informację. To jest taka sytuacja, że mamy nowego bohatera i dalej dzieje się po tym filmie. I oczywiście, jak to bywa już w Hollywood w współczesnych filmach, na końcu pojawia się dzielny y, pilot y, helikoptera, który jak ściąga maskę, okazuje się, że to jest MacReady, który w teorii przetrwał. Pytanie, na ile można to uznać za kanon, a na ile za fikcję prawda, twórców, no ale nazywało się to coś, okładka była zzorowana na plakacie, który jako ciekawostka został stworzony w ogóle bez materiałów yy, porównawczych. I moim zdaniem też jest idealny, bo oddaje właśnie kwintesencję, mimo, mimo to oddaje. I z tego, co słyszałem tylko a propos gry, to właśnie yy, twórcy postawili duży nacisk na te relacje między poszczególnymi komandosami, że jeżeli wydasz złą decyzję, nie wiem, y, komando zostanie postrzelony czy ugryziony, może się ciebie przestraszyć jako dowódcy i będzie kwestionował twoje de decyzje, więc pod tym względem, tak, słyszałem o tym, że jest to właśnie najbliżej y, pod tym względem jest to najbliższe filmowi, gdzie no przecież jakby nie patrzeć y, nikt nie kwestionował zdania Kertarasera. on się cieszył dość, wiesz, y, Dość dużym uznaniem, dość ważną taką opinią. Natomiast wystarczyło podrzucenie podartej kurtki, żeby całe zaufanie, które było zbierane na przestrzeni tam, miesięcy czy lat, ciężko określić, no, legło w gruzach. Więc pod tym względem. Nie, na pewno myślę, że w grę kiedyś zagram, tylko może nawet niedługo, bo ponowne obejrzenie filmu jest dobrą motywacją. Ale wiesz, gdyby miało kiedykolwiek powstać coś, dwa, w co jednak nie wierzę, bo Carpenter chyba nie potrafi się odnaleźć w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o sztukę filmową, bo praktycznie nic nie kręci w tym momencie, to na pewno nie będzie film tego... Typu. Chociaż może się mylę, bo przykład najnowszych X-Menów, gdzie nawiązywanie do tej przeszłości jest super zrobione, bardzo elegancko, zgrabnie i tak ze, ze smakiem, sprawia, że to jest możliwe, ale nie, nie. Zostało. No są szanse, żeby te trasy zagrosły minimalne. Dodajmy na to, że przetrwało, minęło tyle lat, to trochę jak go z powrotem wciągnąć, ten sam świat, prawda? Że skąd, się, skąd miałby A kto, kto miałby go w sumie zastąpić? To by było. To by było bardzo, bardzo trudne. Ale ja myślę, że w którymś momencie zrobię już bezpośrednio jednak powtórkę. Tylko ciekawe, żeby... czy zna, znajdą działające komodory czy inne komputery. Nie, ja, <głos> zgłaszać się do kolekcjonerów. <głos> Przepraszam, żeby, żeby coś, coś z tego właśnie, właśnie wyciągnąć. Ale jeszcze tu mnie interesuje taka kwestia, jakbyś mógł przenieść właśnie, no, po sam to jak, do, bliżej czego byś to zrobił? Czy bliżej właśnie e, do wyboru mamy dwa skrajne bieguny, nawet e, początkowe Silent Hill, a Residenty. Myślę, że dałoby radę, żeby dzisiaj, za, zrobić ten film dzisiaj, żeby on się sprzedał właśnie bliżej jak do Silent Hill w takiej formie, w jakiej był. Gdyby on nie powstał nigdy i teraz ktoś by to zrobił, żeby coś powstał w takiej formie. Na pewno bliżej, bliżej Silent Hill, bo Silent Hill jest jedną z najlepszych adaptacji filmowych gier, wideo kiedykolwiek powstały. Bym, mówiłem o grze, ale filmem się dobrze, bliżej do tego, co było grze w grze, czyli właśnie, czyli ten klimat budowania przez niepokazywanie, przez y, mgłę. Znaczy, wiesz co, są są w dzisiejszych czasach są różne metody. To znaczy, y, gdybyśmy co, chcieli zrobić grę, coś, byłoby to łatwiejsze, bo y, moglibyśmy to zrobić w tej takiej pierwotnej formie TPP, jak to było, i to mogłoby się udać, czyli coś ala Silent Hill, ale zauważ, że w dzisiejszych czasach powstało szereg świetnych produkcji Until Dawn, Zaginięcie Etana Cartera, gdzie masz obraz całego świata widziany oczami bohatera, prawda? I pod tym, zresztą to się już udało, Alien, Izolacja, gdzie yy, kwintesencja strachu, który widzisz własnymi yy, oczyma jest możliwa do zrealizowania. Tylko trzeba mieć świetny pomysł, yy, trzeba troszeczkę pójść tak yy, pod prąd pod tym względem, bo no, Alien się zbyt dobrze nie sprzedał, ale to nie, wcale nie, yy, nie ujmuje mu bardzo wysokich ocen, które zyskał od strony recenzentów jest i graczy. Normalny. Bardzo za zasłużenie. Więc, więc jak widzisz, y, to widzisz, alien, który potrafił przestraszyć, Dead Space jedynka, który potrafił przestraszyć i potem te złe dzisiejsze trendy, czyli Dead Space dwójka, trójka, które już no, więcej miały wspólnego z mordobiciem, aniżeli z y, budowaniem, budowaniem klimatu strachu czy grozy. Więc to jest możliwe? Nie, filmu sobie nie wyobrażam. Ten film był y, po, był w pewien sposób ponadczasowy. Jeszcze wiesz co, tak wczoraj miałem takie bardzo luźne skojarzenia, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że coś mogło być naprawdę niezłą inspiracją dla niektórych twórców. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie dźwięków i nawet tych dziwnych form Half-Life 2, no niestety, ale to, no, ale tak, to tak jest świetnie, tak, tak. Yy, kiedy w, widzisz te... Yy, zarażone jednostki ludzkie, które właśnie wyglądają dość y, dziwnie, mają szpony. Niby to jest człowiek, ale to jest potwór, który wydaje głos y, bardziej gardłowy aniżeli ludzki. To bardzo blisko. Od razu mi się to z tym skojarzyło. Podejrzewam, że wiele innych produkcji również moglibyśmy porównać, ale no Half-Life 2 to jest jedna z nielicznych, gdzie potrafiłem się faktycznie przestraszyć i to był fajny strach, taki budujący, taki właśnie intrygujący, ciekawy. No nie wiem, dla mnie ten film ogólnie to jest film w starym stylu. Sam Obcy pojawia się dość niewiele i same emocje bohaterów stanowią dla mnie Najle, największy, najbardziej godny polecenia po prostu element, gdzie widzisz, widzisz w ludziach strach, widzisz to w ich oczach, a nie yy, na podstawie tego, że skacze jakiś potwór, który ich zabija. Wydaje mi się, że wiesz, jakby nie patrzeć w pewien sposób, potwór zawsze jest przenośnią człowieka jako istoty i zawsze to będzie wracać do punktu wyjścia czyli do nas jako ludzi więc coś wróciło właśnie oddając grozę człowiekowi jako takiemu przecież zauważ zombie, wampiry Frankenstein to są wszystko potwory, które powstały z człowieka i również w Defin Carpentera to co jest tworzone również powstaje z człowieka ale to człowiek jest w stanie y, być najbardziej agresywny, najbardziej przestraszony w takiej sytuacji dość y, no, niekontrolowanej, prawda? Kiedy, kiedy nie masz się wpływu na to, kiedy nie masz pewności, czy twój kolega, z którym rozmawiasz, faktycznie jest sobą. Ten y, brak zaufania i brak komunikacji między bohaterami to jest chyba naj, najlepszy aspekt. Wiesz, pod tym względem również można by było pewne nawiązania znaleźć do Terminatora. No słuchaj, jakby nie patrzeć, tam też są y, roboty, które są przebrane za maszyny, prawda? I no, y, no, przepraszam, maszyny no, przebrane no, za no, ludzi. Konstrukcje mają bardzo złotko, bo przecież niepotrzebne są oczy w miejscu czaszki, tego być, nie wiem, na końcu rąk, czy palców. A ja Ale rąk, na tym polega no, właśnie no. kwestia strachu, że jak widzisz pierwszy raz... Y, Terminatora bez skóry, to sobie myślisz o oh, cholera. <grym>, jest problem. Jak on, już, jak on już się pozbył pewnej takiej powłoki ludzkiej, to teraz wyjdzie z niego diabeł i zrobi porządek dosłownie. Bo ten, te ten z drugiej części, który też jak w coś może być każdym i wszystkim niemal, że on może być podłogą, <grym>, może być policjantem, może być do, dokumentnie wszystkim. A teraz mi się skarżyła taka ciekawostka przy terminatorze, że ta scena, jak on 1000 przechodził przez kraty. Rewelacja, byś to było tak. Dźwiękowo. Wczoraj się przeczytałem, to była karma dla zwierząt, otwarta, odwrócona i powoli jak się wysuwała, to to nagrali i to podłożyli pod, pod to. No to widzisz, to jest, ale to jest kwestia też tego, o czym my mówimy. To znaczy e, twórcy filmów mieli pewną wizję i nie bali się eksperymentować nie bali się y, w dość no, taki wariacki sposób, no kto by pomyślał dzisiaj o karmie wysypywanej, żeby zbudzić y, u widza jakąś atmosferę strachu, no bez jaj, prawda? Natomiast tam nie było tej cyfrowej techniki, która tak ułatwiała pracę twórców, ale również obdzierała ją z pewnej dozy naturalności, która powinna występować no, w filmach, która dzisiaj została zatracona. Nawet jeżeli mała dziewczynka w horrorze, który zostanie, zostanie wyprodukowany współcześnie, krzyknie, to wiesz co? To, to, jest, to jest jeden z sampli, które możesz wykorzystać jako DJ. To jest gotowy dźwięk, który ona krzyczy, na ty, kurde, ja to nie słyszałem, prawda? Masz takie, szczególnie jest taki dźwięk y, w tanich horrorach, na pewno go kojarzysz, jak wyskakuje, y, jak wyskakuje potwór i jest taki dźwięk Alasmoka, taki mhm. krzyczący, dość podobny do dźwięków z, z ergów, ze Starcrafta. I to jest ten sam, ten sam dźwięk, że jak już ja, ja go słyszę, żeby był najlepszy film, E, z najlepszą oprawą graficzną, to ja już się śmieję, mówię, no, e, sample, sample, wiesz, numer 1200 wykorzystanej. Wiesz, tu chodzi o tą po prostu taką e, naturalność, która występowała w tych filmach, która e, przede wszystkim była reprezentowana przez aktorów i przez tą plasterinę, no, obcy, no, z, naprawdę żaden obcy nie był tak przerażający jak pierwsza część. I my możemy się śmiać, że komputery, które tam były wykorzystane, no, były śmieszne, czy te efekty lądującego statku, który ma w rzeczywistości centymetr i że to jest tam resorak, prawda? Ale kogo to obchodzi, jeżeli wychodzi obcy i ty masz wrażenie, wow, to żyje. Kurde, mam problem, <grym> nie? Za kolejne raz nasze komputery niż te malutkie makety, które filmowało. No bo to jednak też pójdzie, pójdzie znacznie, znacznie przodu, Ale to się z tobą zgadza dzisiaj, no to jest takie nastawienie. Zresztą ta dru druga część, czy ten nowy początek, prolog do Sofia, no to też przecież to był skok ewidentny na, na kasę i żerowanie na sentymencie w pewnym znaczeniu, nawet bardzo dosłownym, no, bo przecież struktura tego filmu, no ona jest nie tyle, że identyczna, ale praktycznie taka sama, tylko jest to traktowane, że nie robimy, no, nowej wersji, tylko robimy początek, który zakończenie spaja i dodanie tego obcego, ale nie dobrze to można było nazwać nową wersją i by wyszło na to samo, tak? próbowano, to, próbowano to obejść w jakimś, jakimś stopniu. Wiesz jeszcze jedną rzecz, na którą hmm. chciałbym Ci zwrócić uwagę, ponieważ tak jak rozmawiamy, to mi się skojarzyło. Zauważ, że również wybranie miejsca akcji jest w pewien sposób genialne. Chcę to uargumentować w ten sposób, że nawet jeżeli Arnie walczył z preatorem, prawda, w dżungli było ciepło. I on mógł się ukryć przed operatorem, stworzyć sobie zasadzkę, wymyśleć y, plan działania i potem zaatakować, wygrać, prawda? Natomiast w momencie, kiedy masz malutką bazę, wszędzie jest śnieg, y, zabójcze temperatury, ty nie masz jak uciec, ty musisz żyć, funkcjonować obok tego potwora. Nie możesz sobie pójść do innego pokoju, a wezmę sobie kartkę, długopis, nostrze, yy, patyczek, no nie, zrobię dzidę i będę walczył. Nie, Ty dosłownie nie wiesz, czy ktoś za Twoimi plecami, kto robi kawę, faktycznie nie wyskoczy z niego obcy. Więc nawet tego kwestia, tego nieuchronnego, mm, nieuch nieuchronnego upadku, taki, takiej zagłady, że... Mm, Głupia sprawa, jak oni używali miotaczy płomieni, to normalnie by człowiek wziął na dzisiejszym filmie, aby palił, kurde, całe hektary tak, żeby ten obcy spłonął i nie przejmowałby się. Tutaj palili, od razu szybko gaśnica zgasić, no bo no sorry, spłonie nam baza, to zginiemy od temperatury, prawda? Więc wiesz, nie ma nawet nawet tego elementu, ucieczki. Tutaj musisz funkcjonować wokół stwora, który tylko czyha, żeby wykorzystać no, twój najmniejszy błąd. A jeszcze to poczucie ciasnych, zimnych i dościemnych pomieszczeń yy, jest takie klaustrofobiczne, wpływające na ciebie, że... Ale ja bym wyszedł, ja bym wyszedł z tej bazy, żeby po prostu odetchnąć, prawda? Bo tam jest chyba tylko jeden fragment, jak oni idą do tego... Yy takiego ciągnika, traktora, żeby pogadać w środku i siedzą się tygosłup, prawda, I żeby, żeby porozmawiać poza bazą. Ale faktycznie ci ludzie są skazani na przebywanie w jednym miejscu i to też może mm, no, potęgować taką wiesz, atmosferę strachu, która, no, tak jak mówiłem wcześniej, w dzisiejszych czasach jest dość trudna do, do zrealizowania. Nie zrozumie się, ale dla mnie ten strach jest ambitny. Może to zabrzmi zbyt górnolotnie. Hmm. Wiesz co, zresztą małe elementy tego strachu występowały w innym filmie, o którym rozmawiałeś z Radkiem, czyli właśnie w Prometeuszu. To był jeden z bardzo nielicznych filmów, gdzie trochę to, trochę to było. Trochę to było umiejscowione, Oczywiście biorąc pod uwagę, że jest to film współczesny, to wiesz, no... Była i cała reszta. Była i cała reszta ale zostały zachowane w miarę Y, takie odpowiednie proporcje, że można obejrzeć, jest całkiem fajnie. No wiadomo, że nie jest to klasyka, ale to nie przeszkadza. Prawda? Natomiast... W Pamięta o tym, jak, jak się robiono te filmy i co było w nich dobrego. No do dokładnie. Natomiast no, w dzisiejszych y, nastawienie na ten krzyk, na ten... Y, a te małe japońskie dziewczynki wyskakujące, czy tam zombie, które skaczą i ci wyżerają mózg i, wiesz, skaczą, skaczą z drugiego piętra, czy skaczą przez kilkanaście metrów, to jest w ogóle zaprzeczeniem idei tych potworów. Nie, nie, nie tak wyobrażam sobie dobry film grozy. A po, nawet wczoraj, jak oglądałem mm, The Thing po raz kolejny, no wiesz, no chciało mi się myśleć dosłownie, no kurde, a jak Ty byś się zachował w tej sytuacji, gdybyś został z tym obcym sam na sam? Czy starałbyś się go zrozumieć? Czy przede wszystkim chciałbyś go zabić? Czy może Ty byś chciał znaleźć y, jakikolwiek ratunek? Nie wiem, płonie baza, to może gdzieś tam, gdzie jest ogień, siądę, przy jakimś samochodzie, coś tam ogrzeje się, aby do rana może przyjedzie ekipa ratunkowa. Wiesz, to zmusza do myślenia. To naprawdę... Mm, sprawia, że ch my chcemy się wcielić w postać głównego bohatera. Nie jesteś tam... To poczucie takiej imersji w tym wypadku jest naprawdę odczuwalne, jest na wyciągnięcie ręki i tego w dzisiejszym kinie nie mogę za bardzo znaleźć. No, no to jeszcze był ten strach, teraz mi się nasunęło, bo tam mówiliśmy o strachu w bazie, nie wiadomo kto jest z kim, prawda, żeby przetrwać. Ale strach taki, że wobec sobie, że ten obcy jakimś cudem dostaje się, gdzie jest ciepły do cywilizacji, to wtedy już jest, jak to umarł w butach, bo powstrzymanie czegoś takiego nie miałoby szans. Mam nadzieję, że takie małe przeczucie w tym momencie, że nie powstanie taki film, że obcy się przedostał i teraz masakruje miasteczko całe i jest września i jest dużo skakania i, i tego typu rzeczy, bo w tą stronę ja bym się nie zdziwił, gdyby poszedł. No to Bardzo tak, w tą stronę poszedł Aliens vs Predator. Nie no, wiem, czy pamiętasz, gdzie coś to była, to była ta wizja e, obcych, którzy się rozprzestrzenili i rozwalili planetę Predatorów. No, no, jak to było zrealizowane. Znaczy film nie był najgorszy, ale, no, ale to... Tak, no, ale można było zrobić to lepiej. Gry były znacznie ciekawe. Ja bym się nie obraził za film, który czy perspektywa obcego to jest trochę ciężko oddać, ale żeby oddał właśnie dwutorowo, tak jak w teorii ma nowy Warcraft, no pierwszy Warcraft oddać, że ma być perspektywa orków i perspektywa ludzi, a nie zrobić, że ludzie są dobrzy, a orki są złe. Ostatnio czytałem właśnie wywiad z reżyserem, on chciał dwie perspektywy pokazać, które w pewnym momencie się stykają i co wtedy powstaje, a nie właśnie na takiej zasadzie opatologicznej, że wszystko jest złe. Z, tych, z obcyką, co na najbardziej mi się podobała, to jak zwykle współpraca człowieka z Predatorem, że Pomimo tak wielu różnic, są to takie niektóre płaszczyzny, na których można jakoś, jakoś się dogadać. co so, ile w pierwszym Predatorze było już to w drugim, na sam koniec, z, z danym Glowerem, kiedy on zostaje uznany, no ale miał trening z małym Gibsonem w filmach, także widzimy, <śmiech> nie sobie poradził, to zostaje to uznane za jakieś fajne dość. No i ten predator, który mnie na przykład się podobał, nawiązuje do tych starych filmów, ale dodaje coś nowego, no jestem ciekaw teraz czytałem, że nowy film, który ma powstać w Predatorze, ma trochę też wywrócić, to, to może być. będzie No czy powiem, tak, ten Predators no nie byłby zły film, gdyby przede wszystkim dano inną obsadę. No. Główny bohater, który stara się no, tak. imitować Arniego bez koszulki, stoi, nawet się maluje tak jak on. Sorry, no to chude ścierwo, naprawdę. Mimo całej Sympatii dla niego, ponieważ to jest dobry aktor. Yy, po prostu główny bohater nie powinien wzorować się na Arnim. Dlatego ten film pod tym względem był dla mnie porażką, bo z jednej strony chciał oddać jakiś tam pseudo hołd yy, klasyce, a z drugiej strony robił to tak nieumiejętnie, że nie, no Predator zasługuje na dobre kino, dosłownie. To jest taka marka, że nie wiem, czy oglądałeś Obcy kontraperator 2, to już nie, to było... To już było trochę... Chociaż pomysł, żeby Obcy się z Predatorem sam sobie jest ciekawy, bo w teorii można dostać ostateczną maszynę Zagłady, ale wykonanie był... dla mnie było... To taka blondynka, co straciła głowę przez le le lecącą piłę taką. To już było dla mnie szczyt. To było za dużo ty... właśnie wykonanie, bo gdyby to było bardziej pod gry, to tak, ale w takiej, w takiej formie to dla mnie też to nie było niestety strawne na tyle. No fajnie zobaczyć znowu Predatora, no ale no, trochę chciałoby się do niego lepszego. No ale teraz hmm. to Predatorowania i odeszliśmy od Cosia trochę dalej. Najważniejsze, że film powstał. Najważniejsze, że można go obejrzeć i ja zobaczyć coś w... innego. Ja, go, ja szczególnie polecam to każdemu, bo naprawdę yy, oczywiście młodym ludziom wychowanym na skrimerach ciężko będzie zrozumieć yy, fenomen, tego typu produkcji, gdzie właśnie no, nuda, nikogo nie ma, nie ma czterech yy, rąk, czterech nóg, nie wiem, zmutowanych potworów skaczących z Czarnobyla, czy jakichś innych japońskich dziewczynek. Ale jeżeli ktoś da tej produkcji szansę, obejrzy ją w skupieniu, najlepiej sam po prostu po ciemku i wczuje się w klimat, posłucha no, dźwięków Ennio Morricone, który no, wykonał naprawdę rewelacyjną pracę, który jeżeli da możliwość zobaczenia emocji na twarzach aktorów, poczucia klimatu odosobnienia, zaszczucia i braku zaufania, to spodoba mu się ta produkcja. Naprawdę to myślę, że yy, będzie to film, który yy, pozwoli mu dostrzec inny punkt widzenia, inny sposób kreowania strachu, co w dzisiejszych czasach, no jest właśnie niezwykle rzadki. Dlatego ja z całego serca polecam, nie ma tak w pewien sposób dziwnej produkcji, no bo coś, właśnie ten potwór, który powstaje z czegoś, to, to poczucie zagadkowości yy, jest tak unikalne, że ciężko je porównać do do czegokolwiek. Prawda? Bo wiadomo, są różne wizje Draculi, są różne wizje zombie. Jedne skaczące, uprawiające seks, drugie walczące, strzelające z bazuk yy, i tym podobne. Dla każdego coś miłego. Dla każdego coś miłego, ale w tym wypadku, no, ty wiesz, że yy, ten obcy, który nawet nie ma imienia, jakby nie patrzysz, i wiadomo jaki to gatunek, jakieś tam te wszystkie inne pierdoły. Yy, on może się pojawić obok ciebie, tego nie zauważysz i on się może w ciebie zmienić i być tobą, co jest chyba już najbardziej takie przerażające. Ciekawe, czy na początku no to nie było rozwinięte, czy wiesz po prostu, że zostajesz przejmowany, bo nie sądzę, że to jest styknięcie palców, tylko że czujesz, prawda, że zatracasz i od tej strony też jak to, jak to hmm. wygląda, to by mnie ciekawiło. No może jakiś carpenter odpowiedział na no to pytanie, trzeba by poszukać, bo to też takie fascynujące, że czy czujesz, że zostajesz przejmowany i masz tą świadomość, że zanikasz w sobie i za chwilę, no nie wiem, świadomość czy cokolwiek, czym jesteśmy, zostaje wyłączona, czy na jakiejś innej zasadzie, bo to też zawsze oglądając ten film mi przychodzi do głowy, patrząc na te chodzące, nawet w tym, już z 2011, w tej nowej wersji, jak to, jak to wyglądało i pod, pod jakim kątem można by to rozpatrywać, no ale to już temat na oddzielny film. I razem zgodnie polecamy Cosia na święta Cosia. Na samego w domu, by lepiej obejrzeć coś. Kevin no, może być, ale coś po pasterce, takie no, wigilijne kino. więc. To tak, to jest, żeby się <laughs> Także bardzo Ci dziękuję ponownie za rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnio i też polecam ten film. Także dziękuję. Również bardzo. dziękuję. W świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski.